Minęła dwudziesta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon. Ślubowanie w Sejmie złożyło dziś sześcioro nowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Premier Izraela zapowiada bezpośrednie negocjacje z Libanem. W najbliższym czasie nie będzie zmiany stóp procentowych. Sześcioro nowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego złożyło dziś ślubowanie w Sejmie. To osoby wybrane przez Sejm, od których prezydent przyjął ślubowanie przed Wielkanocą, a także te, które nie dostały zaproszenia do Pałacu Prezydenckiego. Do ślubowania doszło przed marszałkiem Sejmu w obecności notariusza. Prezydent nie pojawił się w Sejmie. Ślubowania sędziów w Sejmie nie uznaje Kancelaria Prezydenta. Prezydent miał obowiązek przyjąć ślubowanie, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych. Prezydent jest obowiązany do bycia świadkiem tego wydarzenia. Czy to moja opinia? Nie. Tak stanowi wyrok samego Trybunału. Tymczasem Prezydent złoży do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o rozstrzygnięcie sporu dotyczącego ślubowania sędziów Trybunału, zapowiedział szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Prezydent Nawrocki postępuje ścieżką konstytucyjną, a nie ścieżką bezprawia, którą prezentuje dzisiejsza większość rządowa. Ślubowanie przed Marszałkiem Sejmu złożyli sędziowie Krystian Markiewicz, Maciej Taborski, Marcin Dziurda i Anna Korwin-Piotrowska, a także Dariusz Szostek i Magdalena Będkowska. Od tej dwójki prezydent przyjął ślubowanie. Prezes Trybunału Konstytucyjnego nie uznaje czworga z sześciu sędziów. Bogdan Święczkowski po spotkaniu z sędziami w siedzibie Trybunału powiedział, że nie został poinformowany o złożeniu przez nich ślubowania, a takie jest potrzebne, aby uznać, że ktoś nawiązał stosunek służbowy sędziego Trybunału. Na to nie chowa głowy w piasek, a państwa członkowskie robią wszystko, o co prosił prezydent USA. Tak mówił sekretarz generalny Sojuszu Mark Rutte podczas wystąpienia w Waszyngtonie. W trakcie przemówienia w Instytucie Ronalda Reagana Rutte przyznał jednak, że niektórzy sojusznicy początkowo nieco zwlekali ze wsparciem Stanów Zjednoczonych w konflikcie z Iranem.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 Jan Pachlowski. Premier Izraela Benjamin Netanyahu polecił swojemu rządowi rozpocząć bezpośrednie rozmowy pokojowe z Libanem. Donald Trump miał zadzwonić do niego i polecić mu ograniczenie ataków. Negocjacje między oboma krajami mają się rozpocząć tak szybko jak to możliwe. Jak zapowiedział Netanyahu skoncentrują się na rozbrojeniu Hezbollahu i ustanowieniu pokojowych stosunków między Izraelem a Libanem. Zapowiedź negocjacji, a także polecenie, by armia izraelska ograniczyła ataki na Liban, to efekt presji ze strony Stanów Zjednoczonych, które obawiają się, że działania Izraela wpłyną na kruchy rozejm i negocjacje z Iranem. Donald Trump zadzwonił w tej sprawie do izraelskiego premiera wkrótce po tym, jak Netanyahu publicznie zadeklarował kontynuowanie ataków na Liban. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena rashid Shehab. Wykluczenie Libanu z zawieszenia broni, a także wczorajsza masakra, w wyniku której w ciągu 10 minut armia izraelska zabiła 254 osoby, a raniła ponad 1000. Wywołały oburzenie na całym świecie i międzynarodowe naciski na Izrael i Stany Zjednoczone. To są aktualności jedynki. W najbliższym czasie nie należy spodziewać się zmiany stóp procentowych, tak wynika z wypowiedzi prezesa Narodowego Banku Polskiego. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała dziś o utrzymaniu dotychczasowego poziomu stóp procentowych. Prezes NBP Adam Glapiński wyraził nadzieję, że sytuacja na Bliskim Wschodzie nie spowoduje skoku inflacji. Także o podwyżce z tego punktu widzenia nie ma mowy. Na razie nic nie wskazuje na to, żebyśmy się oddalili od tego celu inflacyjnego. Plus, minus 2,5. Podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi 3,75%. Edukacja zdrowotna będzie od września przedmiotem obowiązkowym. Nieobowiązkowy będzie jedynie fragment podstawy programowej dotyczący zdrowia seksualnego. Jak mówiła w Katowicach podczas spotkania z nauczycielami wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer, przeprowadzona niedawno diagnoza młodzieży i wskaźniki w niej zawarte dobitnie pokazują jak potrzebne jest kształcenie w zakresie zdrowia. 71% młodych ludzi od 15 roku życia do 29 roku życia mówi o sobie, że jest uzależniony od smartfona. 70% mówi o stresie wynikającym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 Tomasz Kowalczyk, czas na informacje sportowe. Warta Zawiercie pokonała Zakse Kędzierzyn-Koźle 3-1 i awansowała do półfinału plus Ligi Siatkarzy. Serię ćwierćfinałową Zawiercianie wygrali 2-1, a najlepszym zawodnikiem dzisiejszego starcia był przyjmujący zwycięzców Bartosz Kwolek, który zdobył 17 punktów. W półfinale Warta zmierzy się z Aseko Resowią. W drugim meczu Projekt Warszawa z Bogdanką Luk Lublin. W piłkarskim Pucharze Polski trwa półfinał między Rakowem Częstochowa a GKS-em Katowice. W tym momencie 3 do dwóch dla gospodarzy na kwadrans przed końcem spotkania. Na trafienia Irki i Jędrycha dla gości odpowiedzieli w drugiej połowie Braut Brunes, Rakowitan i Diabifadiga. Jeśli o futbolu mowa, to przypomnę, że Szymon Marciniak znalazł się na liście nominowanych sędziów na tegoroczne Mistrzostwa Świata. Pochodzący z Płocka, arbiter po raz trzeci posędziuje Mundial, a w 2022 roku w Katarze prowadził nawet finał. Argentyna-Francja. W gronie polskich arbitrów będą też asystenci. Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik oraz sędzia war Tomasz Kwiatkowski. Hubert Hurkacz mierzy się z Monakijczykiem Walentinem Waszro w trzeciej rundzie turnieju tenisowego w Monte Carlo. Pierwszego seta Polak wygrał 7 do 6, w drugim przegrywa 2 do 3. A już jutro Polki zagrają z Ukrainkami w Billie Jean King Cup w Sosnowcu. Kapitan reprezentacji Polski Dawid Celt opowiada o czekającym jego podopieczne wyzwaniu i ocenia klasę rywalek. Znam się dobrze, to nie są też anonimowe zawodniczki, można je obserwować w zasadzie co tydzień, mają największych trilni jak na świecie. Świeże doświadczenie z zeszłego roku, dobra drużyna, mocna drużyna, no tutaj nie ma co się czarować, bo switolina, na to solidny ten No to jest taki dowód tego, że tych dobry zespół. Oczywiście mecz w Gliwicach. W piątek w pierwszym pojedynku Magdalinet zagra z Martą Kostiuk. I jeszcze piłka ręczna trwa spotkanie 1-8 finału Ligi Mistrzów. Wisła-Płock mierzy się ze Sportingiem Lizbona. Ma do odrobienia cztery gole z pierwszego spotkania przegranego właśnie w stolicy Portugalii. Ale na razie odrabianie strat idzie średnio. Na 10 minut przed końcem jest remis po 20.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 Sytuacja baryczna z godziny 15. Klin wyżowy z nad Finlandii i Polski utrzymuje się. Ostrzeżeniu wietrze nie ma. Bałtyk południowy. Wiatr wschodni do południowo-wschodniego 5 do 6 w skali Boforta, Stan morza 4. Temperatura powietrza około 3 stopni. Widzialność dobra. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr północno-wschodni skręcający na wschodni do południowo-wschodniego 4 do 5. Na wschodzie słabnący na 3 do 4. Stan morza 4 do 3. Temperatura powietrza około 3 stopni. Widzialność dobra. Zatoka Pomorska. Wiatr północno-wschodni do wschodniego skręcający na południowo-wschodni 4 do 5 w porywach 6. Stan morza 3 do 4. Widzialność dobra. Wybrzeże Środkowe. Wiatr północno-wschodni do wschodniego skręcający na południowo-wschodni 4 do 5. Słabnący na 3 do 4. Stan morza 4 do 3.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 I prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy, wiatr południowo-wschodni do wschodniego 4 do 5, w porywach 6. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr z kierunków wschodnich 4 do 5, na wschodzie słabnący na 2 do 3 w skali Boforta. To była morska prognoza pogody. JEDYNKA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 W prowarni Lidla z kuponem Lidl Plus? Tylko w piątek łomża jasne 500 ml. 8 puszek plus 8 gracji. A tylko w sobotę perłach minowa 500 ml. 5 butelek plus 5 gracji. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji. Browarnia Lidla. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada? To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy. Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę? Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal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 Program pierwszy Polskiego Radia. Tu jest muzyka. Seul, tu souris déjà. Au premier temps de la valse, je suis seul, mais je t'aperçois. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi. Et, et Paris qui bat la mesure, me murmure, me murmure tout bas. Une valse à trois temps Qui s'offre encore le temps Qui s'offre encore le temps De s'offrir des détours du côté de l'amour Comme c'est charmant Une valse à quatre temps C'est beaucoup moins dansant C'est beaucoup moins dansant Mais tout aussi charmant Qu'une valse à trois temps Une valse à quatre temps Une valse à vingt ans C'est beaucoup plus troublant C'est beaucoup plus troublant Mais beaucoup plus charmant Qu'une valse à trois temps Une valse à vingt ans Une valse à cent ans Une valse à cent ans Une valse à 100 ans, chaque carrefour, dans Paris que l'amour rafraîchit au printemps. Une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps de patienter 20 ans pour que tu aies 20 ans et pour que j'ai 20 ans. Une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, frosse 333 fois le temps de bâtir un roman. Au deuxième temps de la valse, on est deux, tu es dans mes bras. Au deuxième temps de la valse Nous comptons tous les deux une, deux, trois Et Paris qui bat la mesure Paris qui mesure notre émoi Et Paris qui bat la mesure Nous fredonne, fredonne déjà Une valse à trois temps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 Une valse à mille temps Une valse à mille temps Frosse nos amants font trois fois le temps De bâtir un roman Au troisième temps de la valse Nous valsons enfin tous les trois Au troisième temps de la valse Il y a toi, il y a l'amour et à moi Et Paris qui bat la mesure Paris qui mesure notre émoi Et Paris qui bat la mesure Laisse enfin éclater sa joie Une to À trois temps qui s'offre encore le temps, qui encore le temps de sortir des détours du côté de l'amour, comme c'est charmant, une valse à quatre temps c'est beaucoup moins dansant c'est beaucoup moins dans mais tout aussi charmant ne valse à trois ans, une à quatre ans, une valse à vingt ans, c'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une vase à trois ans, une valse à vingt ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans, une vase à cent ans, à chaque aucun retourne en parlait que l'amour a fraîché au printemps, une valse à mille temps, une vase à mille temps, une vase à mille temps, de des vingt ans pour que tu aies vingt ans et pour que j'ai vingt ans, une 1000 ans, une à Milkan, me sauver temps face aux autres, do de Jacques Brel powitał Państwa i ja mówię dobry wieczór, Maria Szabłowska. To jest muzyka, ale piosenka musi posiadać tekst. I dzisiaj chciałam Państwu przedstawić, nie tylko w oryginale, teksty Jacques'a Brella, A dlaczego dzisiaj? Bo 8 kwietnia minęła kolejna rocznica jego urodzin. Urodził się w 1929 roku, zmarł w 1978, wywarł ogromny wpływ na... Piosenkę francuską oczywiście po pierwsze, ale także na to, co się działo, jeśli chodzi o teksty piosenek, te literackie teksty w Polsce, o czym opowiem. Później. Jacques Brel to wielka, wielka gwiazda frankofonii, tak mówią Francuzi, tych piosenek właśnie, które mają teksty francuskie, nigdy nie zostanie zapomniany, a też podobno jednym z krajów, w których to nazwisko naprawdę wielu osobom wiele mówi, jest właśnie Polska, co zawdzięczamy pewnemu spektaklowi Teatru Ateneum, go premiera tego spektaklu odbyła się w 1985 roku, a wymyślili go wspólnie Emilian Kamiński i Wojciech Młynarski. Ale zanim, zanim piosenki z tegoż właśnie spektaklu, to jeszcze raz Brel w oryginale, jego naj, jeden z największych przebojów właśnie Le Beaumont, czyli Cukierki. Je vous ai apporté des bonbons parce que les fleurs, c'est périssable. Puis les bonbons, c'est tellement bon, bien que les fleurs soient plus présentables, surtout quand elles sont en bouton. Mais je vous ai apporté des bonbons. J'espère qu'on pourra se promener Que madame votre mère ne dira rien On ira voir passer les trains À 8 heures Moi je vous ramènerai Quel beau dimanche, allez Pour la saison Je vous ai porter des bonbons Si vous saviez ce que je suis fier De vous voir pendu à mon bras Les gens me regardent de travers Il y en a même qui rit Derrière moi Le monde est plein de je vous ai apporté des bonbons Oh oui, Germaine est moins bien que vous Oh oui, Germaine, elle est moins belle C'est vrai que Germaine a des cheveux roux C'est vrai que Germaine, elle est cruelle Ça Vous avez mille fois raison Je vous ai apporté des bonbons Et nous voilà sur la grande place Sur le kiosque, on joue Mozart Mais dites-moi que c'est par hasard Qu'il y a là votre ami. Léon Si vous voulez Que je cède la place J'avais apporté des bonbons Mais bonjour Mademoiselle Germaine je vous ai apporté de bonbons, parce que les fleurs, c'est impérissable. Pu les bonbons, c'est tellement bon, bien que les fleurs soient plus présentables, surtout quand elles sont en bouton. Programme pierwszy Polskiego Radia. Kwiat niezły jest dla dam, kwiat zwiędnie, a cukierek nie. Więc na sympatii licząc gram cukierki dla panienki mam. Na spacer, przejście warto by spojrzeć, jak pociąg mostem knie. Jutro po panu wpadnę i mamusia wie mnie, powie nie. O słodkim marząc sam na sam, cukierki dla panienki mam. Ach, dumny byłbym, że ho, ho. pod rękę z panną idąc tak śmiech za plecami słysząc, bo niektórym wciąż kultury brak. A niech się śmieje z nas, kto chamy cukierki dla panienki ma. Żermena jest dziewczyną złą, Żermena w oczu, że jak pies Wiesz, z panną porównywać ją Przewrotna jest i ruda jest To święte słowa, ja ją znam Te zołzę. cukierki dla panienki mam Oto na rynku koncert w Bzach Brzmi Mozart, Polifonii, Król Lecz czy ten typ przy kiosku Ach, to pannę adorator Jul To on zaprosił pannę tam Cukierki dla panienki mam Panno żermeno, kłaniam się Cukierki dla panienki mam Specjalnie dla pani kupiłem Panno żermeno. Pan na Mariano, Pania Cukierki dla panienki mam, Jacques Brela, jeden z wielkich przebojów, Jacquesa Brela, wielkiego barda piosenki francuskiej. 8 kwietnia kolejna rocznica jego urodzin minęła. Żył krótko, zmarł w 1978 roku, ale wywarł ogromny wpływ na piosenkę francuską, czy szerzej można powiedzieć francuskojęzyczną, ale także na polską piosenkę, a to dlatego, że Wojciech Młynarski bardzo dobrze znał właśnie piosenkową literaturę francuską i współpracował z Teatrem Ateneum. Mówię o latach 80. No i wpadł na pomysł, by właśnie w Teatrze Ateneum Wpadli na ten pomysł wspólnie z Emilianem Kamińskim zrobić, piosen zrobić recital piosenek Jacques'a Brela oczywiście z polskimi tekstami, które oczywiście napisał Wojciech Młynarski. Zaangażowali panowie do tego przedsięwzięcia aktorów śpiewających, nie spodziewali się, że to będzie tak ogromny sukces. To był rok 1985, tak jak mówię i wtedy dostać bilety, kupić, nie wiem, załatwić na, na ten spektakl to naprawdę graniczyło z cudem, bo po Warszawie wieść o tym, że jest to spektakl fantastyczny, rewelacyjny, no, dosłownie lotem ptaka się rozeszła. I były takie osoby, w tym ja, że były nie raz na tym przedstawieniu, już nie będę mówić ile razy byłam, ale no naprawdę przekłady na polski nie, nic nie ujmowały twórczości Brela, a wręcz można powiedzieć, że jej w jakiś sposób ją jeszcze uwznoślali. Teraz tutaj mam nagranie piosenki z tego spektaklu, ale... Niestety nie wszystkie się zachowały. To będzie Michał Bajor, śpiewał to dla Michała Bajora. Był przełomowy też spektakl, bo on się pokazał w Warszawie jako aktor śpiewający, o czym nie wszyscy wiedzieliśmy wtedy. I to będzie jeden z największych przebojów Brela, z tych najważniejszych jego piosenek, Nie opuszczaj mnie. Nie opuszczaj mnie. Każda ma łza szepcze, że co złe się zapomnieć da. Zapomnijmy ten utracony czas, co oddalał nas, co zabijał nas i pytania złe i natrętne tak, jak, dlaczego, jak. Zapomnijmy je. Nie opuszczaj mnie Nie opuszczaj mnie Nie opuszczaj mnie Ja deszczowym dniem Ci przyniosę z ziem Gdzie nie pada deszcz Pereł deszczu sznur Jeśli umrę z chmur Spłynie do Twych rąk Światła złoty krąg i to będę ja w świecie ziemskich spraw Miłowanie będzie pierwszym spraw Królem stanę się, a królową ty Przekrój ludziom złym Z nich ułożę baśń O tym królu, co umarł z żalu Bo nie mógł kochać cię Nie opuszczaj mnie Nie opuszczaj mnie Przecież zdarza się gdzie największy żar ciska wulkan co niby dawno zmarł pul spalonek z kraj. Więcej zrodzi zbóż niż zielony maj w czas wiosennych burz, gdy księżyca cierni liśni na nieba tle, a z czerwienią czerń nie chcą złączyć się. Nie opuszczaj mnie Nie opuszczaj mnie Nie opuszczaj mnie Nie opuszczaj mnie Już nie będzie łez. już nie będzie słów Dobrze jest, jak jest Tylko taki kąt Mały kąt mi wskaż Gdzie twój słychać śmiech Widać twoją twarz Chcę, gdy słońca krąg Wzejdzie, być co dnia Cieniem To jest muzyka, ale piosenka musi posiadać tekst i w kolejną rocznicę urodzin żaka, Brella, znakomitego y, autora, y, słuchamy właśnie piosenek z jego tekstami. Urodził się 8 kwietnia 1929 roku. Żył krótko, ale był bardzo popularny w tej strefie piosenek francuskich, a chyba można tak powiedzieć, że, że jego takim ambasadorem w Polsce był Wojciech Młynarski, który czasami jeździł do, do rodziny w Paryżu i tam po raz pierwszy zetknął się z twórczością Brela, co jak kiedyś, dawno temu opowiadał, bardzo mu zaimponowało, że można w taki też sposób pisać piosenki, bo Wojciech Młynarski był bardziej dynamicznym autorem. Natomiast piosenki Brela są no, takie, jak Państwo słyszą, ale te teksty naprawdę są odkrywcze i no, zupełnie, nie waham się powiedzieć, Fantastyczne. I tak się stało, że Wojciech Młynarski i Emilian Kamiński wpadli na pomysł, żeby z, z piosenek brela przetłumaczonych w taki no, brawurowy sposób przez Młynarskiego zrobić w Teatrze Ateneum w 1985 roku e, spektakl. Myśleli, że, że to będzie takie bardzo elitarne i że nie będzie się cieszyło wielkim powodzeniem, bo e, obaj mówili, że to za dobre jest, żeby duża publiczność przyszła e, na, e, na taki spektakl. Ja o ile pamiętam, duża publiczność nie mogła przyjść, bo to było w, w tej małej sali Teatru Ateneum, ale spektakl cieszył się obłędnym y, powodzeniem i, i na przykład Michał Bajor bardzo wiele zawdzięcza y, właśnie tamtym czasom Teatrowi Ateneum i faktowi, że Wojciech Młynarski postanowił tłumaczyć te teksty Żaka Brela. Posłuchajmy teraz Michała jeszcze, ale to będzie dosyć współczesne nagranie i bardzo popul popularna e, piosenka Brela, bo on był Belgiem z pochodzenia, Flamandowie. Flamandowie tańczą milcząc wciąż Przy niedzieli tańczą Flamandowie Nie pogadasz z nimi w tańcuwo. Flamandowie nierozmowni są Tańczą, bo 20 mają lat Piękny wiek by się dowiedział świat Że miast o starowanieństwo drżeć Trzeba zamościści dzieci mieć tak rodzice przykazani im Belfer w szkole i namszy w klasztorze Ojciec wczor przez kadzideł dym Tak nauczawi i dlatego może Tańczą tak, tańczą tak Flamandowie jest im w tańcu słodki dreszcz Gdy w niedzielę tańczą flamandowie, Gdy w ramandów trochę znasz, to wiesz Obcy jest im jakikolwiek dreszcz Tańczą, bo trzydzieści mają lat Piękny wiek, by się dowiedział świat Że ich życie swój osiąga cel Rosną dzieci na piwko chmiel Ich rodzice z dumy puchną aż Belfer w szkole i nam mszy w klasztorze Ojciec w przorozjaśniwszy twarz Puchnie z dumy i dlatego może Tańczą tak, tańczą tak flamandowie, tańczą Wciąż nie milcząc wciąż bez uśmiechu tańczą flamandowie Bo kto zna ich, przyzna co tu kryć Nie do śmiechu jest flamandem być Tańczą mając 70 lat Piękny wiek, by się dowiedział świat Że ich życie osiągnęło cel Rosną wnuki na piwko chmiel Cali w jak rodzice ich Belfer w szkole i jak w nich w klasztorze Do podziału w testamentach swych Mają sporo i dlatego może Tańczą tak, tańczą tak Flamandowie tańczą tak Flamandowie tańczą milcząc wciąż przy niedzieli tańczą flamandowie. Mają twarze bez kropelki krwi. Kto ich zna, ten przy tańczą, bo skończyli już sto lat. Piękny wiek, by się dowiedział świat, że się ma prawnuki, że oho oh, ho, i że nóżki jeszcze żwawe są. Tańców płyną do rodziców swych i do perfra co ich weształ w szatni. Dobrze oraz co rozgrzeszał ich, płyną, gdy już może raz ostatni. Tańczą tak, tańczą tak, flamandowie tańczą tak, tańczą tak, tak, tak. Brawa dla Michała Bajora. W kolejną rocznicę urodzin Jacques'a Brela, wybitnego autora piosenki francuskiej, chociaż był Belgiem z pochodzenia. Urodził się w 1929 roku, zmarł w 78, czyli żył krótko, nie tak wiele tych tekstów powstało. Gdyby żył dłużej, na pewno byłoby ich więcej, ale jednak jest to wielkie nazwisko piosenki francuskiej, a e, dzięki Wojciechowi Młynarskiemu i temu spektaklowi w Teatrze Ateneum w 1985 roku. Jest to w tej chwili nazwisko dosyć znane, jeśli chodzi o autorów z tego francuskiego kręgu piosenki. E, teraz Katarzyna Groniec zaśpiewa Amsterdam. Jest port Wielki jak świat Co się zwie Amsterdam Marynarze od lat Pieśni swe Nucą jest jak świat Wielki port Marynarze w nim śpią Jak daleki śpi fiord Nim szum fal Zbudzi go Jest port wielki jak świat Marynarze w nim mrą Umierają co świt Pijąc piwo jest port wielki jak świat co się zwie Amsterdam marynarze od lat nowi rodzą się tam marynarze od lat złażą tam ze swych łajb obróz wielki jak świat czeka ich w każdej sknajp, obnażają swe kły chcące wgryźć się w tę noc w białe podbrzusze ryb w tłusty księżyc i los do łapczywych ich łap wszystko wpada na żer tłuszcz skapuje kap, kap z ryb ich wątrób i serc potem ani w sztok w rok odchodzą spod wiech a z bebechów ich w krąg płynie czkawka i śmiech jest port wielki jak świat co się zwie Amsterdam marynarze od lat tańce swe tańczą tam lubią to bez dwóch zdań lubią to bez zdań dwóch gdy obżuchy swych pań ocierają swój brzuch potem buch kogoś w łeb aż na dwojem pękło, bo wybrzydzał się kiep na harmonii mdły jęk akordeon też już wydał ostatni dech i znów obrus, tłuszcz szkawka i śmiech jest port wielki jak świat co się zwie Amsterdam marynarze od lat Co noc piją, grudzień czy maj, które za złota trząc, otwierają im raja dżin, wódka i grog, A krok wódka i dżin rozpalają im wzrok. Skrzydeł przydają im, żeby na skrzydłach tych mogli wzlecieć chętę. Skąd się pluje na świat, na port Amsterdam. I na port. Program pierwszy Polskiego Radia. W kolejną rocznicę urodzin Żaka Brella, który żył krótko, ale zdążył napisać wiele wspaniałych tekstów piosenek, oczywiście po francusku, bo był Belgiem i te teksty trafiły do Polski, do polskiej publiczności dzięki spektaklowi Teatru Ateneum, który miał premierę w 1985 roku. Wymyślili to przedstawienie wspólnie, podobno w czasie jakiejś rozmowy, która niespecjalnie się dobrze zapowiadała, a potem skończyła się takim pomysłem. Emilian Kamiński i Wojciech Młynarski. Wojciech Młynarski znakomicie znał piosenki Żaka Brella i w związku z tym y, on chyba głównie do, dokonywał wyboru, ale nie jestem tego pewna, ale w każdym razie teksty Brela to naprawdę coś wspaniałego, i mam tutaj dla Państwa kolejny, kolejny przykład. To będzie piosenka starych kochanków. Zaśpiewa ją rewelacyjnie Mariano Pania. Rozświetlały usz rozbłyski Miłość naszą, ileż lat Raz Ty brałaś swe walizki To znów ja ruszałem w świat Lecz spokój gdzie kołyski brał Pamięta echa dawnych burz I słów namiętnych do szaleństwa Więc choć porażki pierwszej smak Z twych barku leciał dawno już A z mych pierwszego smak zwycięstwa Czy ty wiesz Cudowna czuła i Dyna ma, że ja od aż do zmierzchu dnia wciąż bardziej cię kocham, nie schadzki Przeprowadzki w swe zasadzki zastawiane gdzie się da Ty miałaś kogoś, dobrze wiem i ja też nie bez krzychu był lecz zawsze żyliśmy nadzieją że spojednania w pierwszym dnie Oboje dołożymy sił, by starzeć się, nie doroślejąc. Czy Ty wiesz, cudowna czuła i jedyna ma, że ja od wschodu aż do zmierzchu, Czas goni. Straż, że źle z nami jest, i że zawieszenie broni, to miłość będzie kres. Zmęczeni trochę bądź co bądź. Słusznie wyruszamy, więc na pole bitwy wyruszamy. Żeby jak co dzień udział wziąć w potyczce czułej dwojga serc, w serdecznej wojnie zakochać. Absolutny wzór metra, jeśli chodzi o interpretację piosenki Jacques'a Brela, piosenki literackiej Mariano Pania. Wielkie, wielkie brawa. Cieszę się, że w ogóle mamy w naszej tutaj fonotece to nagranie. Dzisiaj cała audycja, piosenka musi posiadać tekst, poświęcona jest właśnie tekstom Jacques'a Brela, bo 8 kwietnia się urodził 1929 roku. Tak jak mówiłam, nie żył długo, ale ta spuścizna, którą zostawił, inspirowała nie tylko te kraje francuskie, takie jak Belgia, Francja i, i wszędzie tam, gdzie mówi się po francusku, tam on był, jest i będzie wielką gwiazdą, ale także tra trafiła do nas, dzięki temu spektaklowi z 85. roku w Teatrze Ateneum i właśnie. Właściwie nie wiem, czy potem długo był grany ten spektakl, ale wydaje mi się, że może warto by wrócić do tych piosenek. Może nawet warto by powierzyć się innym artystom, bo od tamtych czasów e, narodzili się e, już kolejni artyści, aktorzy, bo to piosenka aktorska, prawda, e, którzy e, mogliby udźwignąć ciężar interpretacji takich utworów, jakie, jakie pisał właśnie... Jacques Brel i właściwie tutaj skończę, bo chcie, chcemy wysłuchać całego walca na tysiąc pa e, największego pewnie przeboju Brel'a i piosenki, która dała, nie wiem, no, wielką karierę artyście, który nazywa się Michał Bajor. A ja się nazywam Maria Szabłowska. Do usłyszenia. Jesteś sama Lecz uśmiechasz się już W pierwszym Czy Walca jestem sam Lecz wiem, że ty jesteś tuż Paryż sam Rytm walca odmierza i uczucia moje i twoje. Paryż sam rytm walca odmierza i cichutko powiada nam, że jest walc na trzy pa. Co ty za letę ma? Ma te za letę, że nie świeci się, ma czas i nie po nas i nie po nas. To walc na cztery pa. Tańczony znacznie mniej.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 Walcz, który dopadł do nas i śpiewa naszym dniom, że już budować czas miłości jasny dom. No a w drugim tak takcie walca, płyniesz już w ramionach mych i w drugim tak takcie tego walca ze mną w głos liczysz już raz, dwa, trzy. Paryż sam rytm walca odmierza i uczucia moje bitwy. Paryż sam rytm walca odmierza i powtarza i nuci nam że To jest was na trzypa. co te zaletę ma ma te zaletę, że nie spieszy się, ma czas i nie ponagla nas, i nie ponagla nas to na cztery pa Pędziony znacznie mniej pędziony znacznie mniej lecz równy w Grecji swej walcowi na trzypa, a już po chwili to walc na dwadzieścia pa to was naprawdę wyższy znacznie bardziej niż daleko bardziej niż ten biedny walc na trzy, a już po chwili to to jest walc na stopa, to jest walc na stopa i na ulicznym skrzyżowaniu białe bzy miłośnie nucą go w paryskiej wiosny dni do walc na tysiąc pa, do wals na tysiąc pa, który do czas i ktoś zjedziędzgac, co trzeba zrobić by mi 20 lat, to walc na tysiąc pa, To walc na tysiąc pa, wersklu dabało nas śpiewa na do nią może już podawać czas miąść jasny dom No a w trzecim tak chce walca, czy był ktoś tym kimś miłość w trzecim takcie tego walca Troje nas tańczy po balu kres Paryż rytm rwoniutko odmierza I w tym rytmie serca nam drżą. Paryż sam rytm walca odmierza Z nami radość wyśpiewać chce słon To jest własna trzypa, co te zalety ma Ma te zalety, że nie spieszy się, ma czas I nie ponagla nas, i nie ponagla nas To was na cztery czterypa Tańczony znacznie mniej, tańczony znacznie mniej, lecz mnie do na trzy pa, a już po chwili to was na dwadzieścia Ta to was naprawdę wysz. znacznie bardziej niż daleko, bardziej niż ten biedny was na trzy, a już po chwili to to jest wals na stopa, to jest na stopa, i na ulicznym skrzyżowaniu białym z miłośnieniu całkowalewskiego z biedni, to wals na tysiąc ba, to wals na tysiąc pa. Jedynka. Polskie radio. Autopromocja. Cztery.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 Maciej Sam Polski, zapraszam. Ekspresowa trójka trasa niedorac Nowa Sól Zachód. Między tymi węzłami na 206 km ekspresówki zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Zablokowana całkowicie jest jezdnia w stronę Zielonej Góry i tak ma pozostać aż do 22. My radzimy Państwu opuszczać ekspresówkę na węźle niedoracji i dalej kierować się drogami lokalnymi aż do węzła Nowa Sól Zachód. Do tego eks ekspresowa szóstka, która też może sprawiać problemy kierowcom. Między węzłami Gdynia Wielki Kack Gdańsk-Osowa na kilometrze 324 dochował samochód osobowy. Zablokowany jest jeden z pasów w stronę Gdańska i drogowcy jeszcze tych utrudnień nie odwołali. Do tego S19, gdzie już teraz możemy ogłosić, że zakończyły się drogowe problemy między Wilkołazem a Kraśnikiem. 39. km to właśnie tutaj Sobówka uderzyła w bariery energochłonne i po tym zdarzeniu przez ponad dwie godziny zablokowany był jeden pas w stronę Rzeszowa. Bez przeszkód można jechać też A4 na trasie Rzeszów-Łańcut. Chodzi o 589 km tej trasy, gdzie do tej pory było zwężenia w kierunku Korczowej. A to wszystko po tym jak samochód uderzył tam w bariery. Dobre wiadomości też z 46. Trasa Paczków-Nysa ponownie przejezdna w Ściborzu na kilometrze 36. Tutaj nie ma już śladu po wypadku z udziałem trzech osobówek. 22 513 i 4 jedynki to nasz numer.